Gdy Jezus razem z uczniami sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, bądź dobrej myśli, stań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do Niego, co chcesz, abym Ci uczynił. Powiedział mu niewidomy Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie, pała Historia uzdrowienia żebraka Bartymeusza Pokazuje nam, jak dużo może osiągnąć człowiek, gdy kierują nim naprawdę wielkie pragnienia. Niezwykła była bowiem determinacja woli, z jaką ten niewidomy prosił o uzdrowienie. Wyraża to szczególnie dynamika tej perykopy. Gdy Jezus wychodził z Jerycha, Bartymeusz zaczął wołać, bezbawicie ulitował się nad nim. Gdy inni zaczęli go uciszać, on krzyczał jeszcze głośniej Proszę też zwrócić uwagę na słowa Zerwał się i przyszedł do Jezusa Z wiadomych powodów ludzie niewidomi starają się poruszać bardzo ostrożnie Nie wykonując gwałtownych ruchów W ich przypadku może grozić to jakimś urazem czy okaleczeniem Bartymeusz jednak zerwał się Gwałtownie ruszył w kierunku Zbawiciela i nie wstydził się przy tym na oczach tłumu iść w swoich żebraczych, łachmanach z nieporadnie wyciągniętymi rękami. Zaraz na początku Chrystus postawił mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Zbawiciel zapytał o tak pozornie oczywistą rzecz dlatego, bo często wcale nie jest pewne, czego człowiek tak naprawdę pragnie. Nawet wtedy, gdy sytuacja jednoznacznie by na to wskazywała. Ktoś bowiem może narzekać na jakieś niedogodności czy cierpienia, ale zdarza się, że w głębi serca tak naprawdę ich pragnie, bo stały się dla niego czymś bardzo użytecznym w spojrzeniu na swoje życie. Na przykład żona alkoholika może swój rodzinny dramat Wykorzystać do usprawiedliwienia Wszystkich osobistych niepowodzeń Przeklinam i nienawidzę Bo mąż pije Nastawiam dzieci wrogo do ojca Bo on pije Nawet w konfesjonale spowiadam się Nie ze swoich grzechów A z jego grzechów Bo przecież to on pije Alkoholizm jest na pewno wielką tragedią Ale można i swoje sprawy Przy tym pozałatwiać Oczywiście nie każda żona alkoholika tak czyni Zresztą zamiast słów Mąż pije Można wstawić Bo w mojej rodzinie nie było miłości Bo jestem gruby Bo pochodzę z biednej rodziny Bo trafiałem w życiu na grzesznych księży I to jest przyczyną wszystkich moich niepowodzeń I gdyby Jezus zapytał takiego człowieka Co chcesz, abym ci uczynił? To może ktoś taki by odpowiedział No, oczywiście, jest mi źle, ale niech tak już zostanie Bo jak ja bym bez swoich nieszczęść żył? Wszyscy pamiętamy historię młodziutkiej dziewczyny z Austrii Nataszy, która była porwana i więziona w piwnicy przez osiem lat Gdy udało jej się uciec od swego oprawcy Wcale nie doświadczała euforii Z powodu odzyskanej wolności Ale opłakiwała Samobójczą śmierć porywacza W swoim oświadczeniu Dla prasy napisała Że nie ma poczucia Iż coś straciła Przynajmniej nie zaczęła palić I pić alkoholu Ani nie włóczyła się Z nieodpowiednim towarzystwem Bo osiem lat siedziała w piwnicy W jednym z filmów którego akcja dzieje się w więzieniu Stary recydywista mówi do młodego więźnia Z początku tych murów nie cierpisz Doprowadzają cię do szału Po jakimś czasie się przyzwyczajasz I przestajesz je zauważać A potem przychodzi dzień Gdy sobie uświadamiasz, że ich potrzebujesz Jezus zapytał Bartymeusza co chcesz, abym ci uczynił? Jakie to wielkie szczęście, że ów żebrak miał wielkie pragnienia Że nie wystarczał mu wyżebrany chleb Mógł przecież poprosić Jezusa tylko o to By upomniał innych, aby dawali mu więcej pieniędzy Mógł zabiegać o interwencję u jego krewnych By przygarnęli niewidomego do swego domu on jednak poprosił o dużo więcej Panie, abym przejrzał I ta odważna prośba odmieniła radykalnie jego życie Powinniśmy pilnie rozważyć ten fragment Ewangelii Uczy nas, że to właśnie wielkie pragnienia są podstawą do przyjęcia Bożego daru Nie jest to jednak takie proste Zostały bowiem one poważnie zdruzgotane i zafałszowane przez grzech pierworodny. John Eldridge w jednej ze swoich książek pisze, że po upadku Adama i Ewy, aby ludzie nie pogrążyli się w czynieniu zła bez reszty, dobry Bóg ograniczył możliwości człowieka. Tak jakby zaciągnął mu hamulec ręczny by człowiek nie stoczył się zupełnie w przepaść nieprawości. Stwórca powiedział do Adama Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie, więc w oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Tej konsekwencji grzechu pierworodnego wszyscy mężczyźni doświadczają codziennie. Jest nią nieustanna frustracja, daremności i porażki. Najgorszą obawą mężczyzny jest to, że nie spełni oczekiwań, że tak codziennie od rana Musi zaczynać swój bieg po sukces Z którego rozliczy go matka, żona i całe otoczenie W niektórych przypadkach Jakieś niepowodzenie Może nawet sparaliżować mężczyznę na całe życie Niejeden próbuje walczyć z tym przekleństwem Próbuje udowodnić sobie swą siłę Na sali treningowej Za kierownicą samochodu przed komputerem Czy wchodząc w iluzoryczny świat alkoholu Szczególnym sposobem zakłamania życia wielu mężczyzn Jest seks Zupełni słabe usze Korzystają z agencji towarzyskich i z pornografii 30-40 czterdziestoletni chłopcy Udają tytanów przed koleżankami w pracy I popisują się nawiązując nowe znajomości Natomiast tylko nieliczni prawdziwi mężczyźni Potrafią dokonać naprawdę czegoś niezwykłego Potrafią nieustannie zachwycać swoje żony Małżeństwo nierzadko dramatycznie demaskuje bezsilność niejednego pana To doświadczenie pozbawiło wielu mężczyzn wielkich pragnień Dziś zazwyczaj z puszką piwa i pilotem od telewizora w ręku Krytykują za wzięcie to co widzą na ekranie i wokół siebie i chcą tylko jednego by wszyscy dali im święty spokój do kobiety natomiast Bóg rzekł obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności w bólu będziesz rodziła dzieci ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia on zaś będzie panował nad tobą od tej chwili wiele kobiet żyje w samotności albo z bólem dotyczącym relacji z ludźmi. Płeć piękna też ma swoje sposoby ucieczki od tego wewnętrznego rozdarcia. Feministki wmawiają sobie i innym, że kobieta potrafi być jak ze stali i w rzeczywistości nikogo nie potrzebuje. Inne panie uciekają w marzenia. To dlatego tak dynamicznie rozwija się rynek książkowych romansów i filmowych komedii romantycznych. Grzech pierworodny wprowadził poważny chaos w nasze pragnienia. Osłabił je, zakłamał, często wprowadził w ślepą uliczkę. Przytłaczająca większość Polaków na pytanie, czego ci brakuje, odpowiada, że pieniędzy. Taka odpowiedź jest uniwersalnym parawanem na rzeczywiste pragnienia, które są w rzeczywistości inne i dużo głębsze. Nie jeden mężczyzna wyznaje, że potrzeba mu więcej pieniędzy, a tak w głębi serca pragnie wysoką pensją zyskać uznanie żony i oddalić od siebie zarzut, że jest życiowym nieudacznikiem. Tacy panowie wiedzą, że jak będą mieli pieniądze, to będą, w cudzysłowie, kochani i podziwiani przez całą rodzinę. A więc nie o pieniądze tu w istocie chodzi, a o lęk, o ucieczkę przed wyzwaniem budowania rodziny na fundamencie miłości. Są kobiety, które też pragną pomnożenia swojego stanu posiadania, bo w głębi serca wiedzą, że na starość ich dzieci na pewno się nimi nie zajmą. Gdy będę miała pieniądze, będzie stać mnie na opiekę. Wiem, że na dzieci nie mogę liczyć. Ich obchodzi tylko własne życie. I znowu w istocie nie chodzi o pieniądze, tylko o brak miłości. Ludzie chcą za pieniądze kupić sobie poczucie bezpieczeństwa, którego nie daje rodzina. Chcą sobie przez pieniądze zaskarbić życzliwość, uśmiech, Chcą odrzucić od siebie poczucie pustki Ileż emerytek jest kochanych przez swoje wnuki Zwłaszcza wtedy, gdy zbliża się początek miesiąca Wstydzimy się powiedzieć, czego tak naprawdę nam brak Czego brakuje w naszych małżeństwach i rodzinach I zrzucamy wszystko na karb niskich zarobków Podobne zjawisko ukrywania rzeczywistych pragnień Może zachodzić w dziedzinie erotyki Mężczyźnie może się wydawać, że pożąda jakiejś kobiety dla samych doznań cielesnych, a tak naprawdę chodzi mu o pragnienie przekonania się, że jest prawdziwym mężczyzną, który zdobyłby i zachwycił przystojną kobietę. Wszechobecne media nieustannie wmawiają panom, że podboje damsko-męskie stanowią najważniejsze kryterium męskości. Wielu ludzi ma tak sprytnie zafałszowaną świadomość swoich pragnień Pragną tego, co narzuca im świat I zupełnie nie mają pojęcia, jaki jest ich prawdziwy głód A jak się nie zna swoich rzeczywistych pragnień To nigdy się ich nie zaspokoi Dlatego Stwórca musi nam niekiedy odebrać niebo Które sobie chcemy stworzyć w przeciwnym bowiem razie stanie się ono dla nas piekłem My często przeklinamy nasze braki Ale, paradoksalnie, to one są naszym skarbem Są naszą szansą na odzyskanie utraconego w raju szczęścia Nasze tęsknoty, nasz smutek To przejawy nędzy wydziedziczonego króla Doświadczenie tej nędzy świadczy o wielkości człowieka tego nie mają zwierzęta. Krowom jest dobrze na pastwisku, świnią jest dobrze w oborze, a my ciągle czegoś pragniemy więcej. Dalej, obficiej. Nasze serce ciągle przeczuwa, że zostało stworzone do szczęścia dużo większego niż to, które proponuje nam świat. I nasze wielkie pragnienia stanowią ogromną szansę, że nie zagubimy drogi do Boga. Dlaczego szatan pragnie zniszczyć pragnienia Kierując je na ślepy tor porządliwości czy chciwości Już się specjaliści od marketingu mocno starają Żebyśmy nieustannie mieli na oku coś Co jest w naszym mniemaniu najbardziej pożądanym celem życia Inny sposób duchowego sparaliżowania człowieka To zupełne zamrożenie jego pragnień Niejedna młoda kobieta nie chce już podejmować nowej znajomości z kolejnym kandydatem na męża Bo w poprzednich relacjach doznała tak wiele rozczarowania Nie Niejeden mężczyzna nie chce już jeździć na kolejne spotkania Dotyczące nowego miejsca pracy Bo za każdym razem dowiaduje się, że się nie nadaje Jakże łatwo wtedy o maraz, o rezygnację z ambicji Jakże łatwo się wtedy wycofać Dotyczy to także życia religijnego są takie osoby, które wprawdzie chodzą do kościoła Ale za swój ideał religijności przyjęli postawę dystansu i umiarkowania W kręgach ludzi wykształconych furorę robi pogląd Że trzeba ostrożnie wyrażać swoją religijność Nie przesadzać z Panem Bogiem Niektórzy chowają swoje pragnienia i nazywają to dojrzałością To oni zapewne uciszali niewidomego Bartymeusza Na szczęście ich nie posłuchał Ewangelista zapisał, że gdy usłyszał, iż Jezus go woła Zrzucił z siebie płaszcz i poszedł do Zbawiciela To był akt wielkiej desperacji Dla żebraka płaszcz był w zasadzie jego domem Nim się okrywał, otulał, chował się w nim przed zimnym, deszczem To był jego cały majątek i takie zachowanie było wielce ryzykowne Przecież Bartymeusz był niewidomy Mógł już więcej nie odnaleźć swego okrycia, ktoś mógł go ukraść, mógł się gdzieś zawieruszyć, przecież tam przechodził cały tłum ludzi. Kiedy jednak wołał go Chrystus, nic już dla Bartymeusza nie było ważne. I dziś żebracy, ludzie niewidomi, siedzą otuleni w swoich płaszczach, pod którymi chcą ukryć swój lęk i poczucie wstydu. Ich płaszcze są utkane z pieniędzy, z kariery, z podbojów erotycznych, kłamstw i radości, że innym się gorzej powodzi. Siedzą otuleni po same uszy i boją się, żeby się nic nie odsłoniło. A Jezus przechodzi tuż obok. Gdzieś w sercu rodzi się pragnienie, by krzyknąć o pomoc, ale zaraz coś człowieka zaczyna uciszać. Że nie ma sensu, że nie wypada Że i tak się nie uda No i co znajomi powiedzą? Rodzi się pytanie Miałbym zostawić swój płaszcz? Mój światek? Siedzę zmrożony niepewnością I chce mi się niekiedy szczerze płakać Ale nie, płaszcza nie oddam Nie zrzucę Na szyję nową łatę I otulę się jeszcze szczelniej A Jezus przechodzi obok i otwiera bramy Królestwa Bożego Jest ono taką Bożą rzeczywistością Gdzie mężczyźni odzyskują utraconą pewność siebie Siłę A kobiety doświadczają przekonania Że ich piękno naprawdę zachwyca Gdzie nie ma już lęku, wstydu, poczucia porażki Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami On natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą Zamiast powiedz do rodziny, nad jezioro, w góry Bartymeusz poszedł za Jezusem. To nieprawdopodobne. Jemu ciągle było jeszcze mało. On wiedział, że tylko ten człowiek, który otwiera oczy niewidomym, może zaspokoić jego pragnienia. To one go uratowały. Strzeżmy naszych pragnień. Pytajmy się, czy nie zostały uśmiercone, oszukane lub zamknięte w ślepym labiryncie codziennej gonitwy. Czy nie skupiły się na jakiejś jednej doczesnej sprawie i nic poza nią nie widzą? Nie możemy ich zgubić. Gdy staniemy w progach nieba, tylko one pozwolą nam zrzucić żebraczy płaszcz i przywdziać szatę zbawienia. Amen. Proście, a będzie wam dane. Niech te słowa ożywią nasze pragnienia, gdy stajemy przed Panem z naszymi prośbami i błaganiami. Módlmy się za Kościół Święty, aby poprzez głoszone z mocą Słowo Boże pomagał ludziom żyć w prawdzie serca. Ciebie prosimy.